Dziękuję bardzo, mam na imię Krzysiek, jestem alkoholikiem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Postaram się Was nie zanudzić, a 20 minut to jest akurat taki czas, który ja bardzo lubię, bo to można krótko, treściwie coś powiedzieć. Zacznę może od przeczytania rozszerzonej wersji z 12 na 12 i ona brzmi tak. I wreszcie my, anonimowi alkoholicy głęboko ufamy, że zasada anonimowości ma olbrzymie znaczenie duchowe. Przypomina nam o pierwszeństwie zasad AA prze, przed osobistymi ambicjami oraz o potrzebie stosowania prawdziwej pokory w życiu. Potrzebuj, potrzebujemy jej po to, by zesłane nam dobrodziejstwa nigdy nas nie zepsuły i byśmy nigdy nie przestali myśleć z wdzięcznością o nim, który miłościwie panuje nam nad wszystkim. A. To, co jest napisane o 12, o 12 tradycji w 12 na 12, zaczyna się tak. Duchową istotą anonimowości stanowi poświęcenie. 12 tradycji stale wymaga od nas poświęcenia celów osobistych w imię wspólnego dobra. Dlatego też uważamy, że duch poświęcenia, którego symbolem jest anonimowość, stanowi podstawę wszystkich naszych tradycji. I jeszcze jeden fragment, który mówi mniej więcej to samo yy,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 Ta właśnie wielokrotnie dowiedziona gotowość, a do takich poświęceń pozwala nam z ufnością patrzeć w przyszłość. Anonimowość. Z mojego doświadczenia wynika, że jest ona generalnie niero, nierozumiana w większości we wspólnocie. Bo Anonimowość dotyczy osób, nie dotyczy wspólnoty, a wielokrotnie ciężko nasze grupy znaleźć, są prawie, prawie tajne, tak jak na początku jak jest opisane w naszej literaturze, gdzie y, pierwsze grupy, żeby się do nich dostać, potrzebny był jakiś wprowadzający do tego. W wielu wypadkach tak, tak, y, tak to wygląda u nas, bo tak może u mnie, ja jestem z regionu Galicja, Zdarza się tak, że wywieszenie kartki z informacją, że tu się spotyka grupa taka i taka w takiej dni i o takiej porze jest uważane za złamanie, złamanie anonimowości. A przecież, żeby ktoś do nas przyszedł, to musi wiedzieć, gdzie. A taka, taka informacja, taka wywieszka jest tylko informacją o tym, że istnieje wspólnota anonimowych alkoholików, że działa i że tutaj potrzebujący może, może przyjść. Gdy jest bardzo dobrze też opisane w y, tym. Y, anonimowi wkracza, wkraczają dojrzałość. Taki, taki wypadek z, z Chicago, z Teksasu, gdy znana osoba przyznała się swojemu pracodawcy o tym, że jest w AA. Ten chciał momentalnie wykorzystać to i ogłosić, że, istnieje, że ona już nie pije i tak, i tak dalej, ale kobieta uznała właśnie, że y, dla dobra wspólnoty ona tego nie może zrobić. Chociaż jak sami y, czy, czytacie, to w jakimś stopniu stało się modne wśród naszych celebrytów ogłaszanie problemów y, z, z alkoholem że pił, nie pije, czy piła, nie pije i że już tyle i tyle lat walczy z tym. Ja na dzień dzisiejszy nie walczę z nikim, ani z alkoholem, ani z niczym innym, ani z nikim. Jeżeli są jakieś problemy, to to są zadania do rozwiązania, a nie to, że ja, że ja mam z nimi, z nimi walczyć. Pokora to kwestia anonimowości. Ale też pokory wiele uczy służba we wspólnocie. No jest, jest to co prawda trzeci legat, nie, nie drugi, ale służba wy, wywodzi się przecież oparta jest na dwóch tradycjach, na drugiej i dziewiątej. Więc jest jak, jakby pochodne. Nie będę mówił o historii powstania tradycji, bo one powstały dużo później niż, niż yy, yy, wspólnota się wspólnota powstała i pod innym tytułem. Dla mnie 12, 12 tradycji stanowi przewodnik, jak mam działać w, yy, dla AA, a dla tego, aby grupę zachować, aby AA istniało nadal. Dla mnie ta tradycja 12 składa się z dwóch części. Pierwsza mówi właśnie o anonimowości, o, że, że anonimowość jest podstawą, ale drugą część jest, że zasady są ważniejsze od osobowości. No i właśnie jest teraz y, pytanie, jak, jak ja to rozumiem? W, w naszej literaturze jest opisane, zresztą ja to też przeżyłem, że jak przyszedłem do wspólnoty, to po jakimś czasie chciałem wszystkim rozgłosić, że coś takiego istnieje, że mnie pomaga i, i wszystkim innym. Jest też w literaturze i też powiedziane o tym, zresztą ja to uważam, że to jest kwestia też bardzo, bardzo pozytywna. Co prawda nie wiąże się bezpośrednio z dwunastą tradycją ale z jedenastą o niesieniu posłania. Bill, Bill pisze o tym, że jest to może, jest, jest w jakimś stopniu sprzeczne z anonimowością, ale z, łączy się z duchem, z duchem tradycji, bo przecież każdy z nas dobrze wie, że jeżeli coś wieje w, w, w, w miejscu, w środowisku, w którym pił, to ludzie zaczynają się pytać, interesować, dlaczego, co się stało, że nie pije. I to jest dla mnie właśnie taki naj, najbardziej oczywisty, naj, najlepszy przykład właśnie na, y, nie, na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu. Bo przecież gdyby, gdyby każdy z nas mówił o wspólnocie, każdy z nas mówił o anonimowości, łamał tą anonimowość, to przecież zawsze istnieje ryzyko, że, że się przytrafi zapicie. Wielu z nas ma to na swoim koncie, że zaczęło chodzić, zaczęło y, chwalić się co, się, co się dzieje, a po jakimś czasie zapił, zapił czy zapiła. Dobrze, jeżeli wróci. Chwała, chwała takiemu, który przełamie w swój styl, swój lęk i wróci do wspólnoty ale takie mówienie na zewnątrz o wspólnocie i potem zapicie, pokazanie, że to jest tak, szkodzi naszej wspólnocie. Bo wtedy mogą powiedzieć, no nie, przecież po co tam chodzić, jak, jak oni piją. Wiecie, mój, mój bratanek mojej żony, gdy miał 7 czy 8 lat, jak się jakoś dowiedział, że ja Jestem w AA, to on to zrozumiał tak. No tak, spotykają się i anonimowo piją wódkę. Taka, taki był jego odbiór. No więc jeżeli potknięcie każdej osoby z nas, która by mówiła o wspólnocie yy, yy, takie, na takie potknięcie trafiło, no to zaraz, zaraz to się odbija na, na, na wspólnocie. Nie, to nie będzie powiedziane, że Jasiek, Marysia, Krzysiek, Cyfranek, tylko że anonimowy alkoholik leży, leży pijany. To jest tak samo nie tylko akurat z tym, ale ze wszystkimi innymi działaniami. Jeżeli następuje potknięcie nasze, to. Nie, nie, nie, jest potem mówione imiennie, tylko jest odium spada na, ca na całą wspólnotę. Czy jakieś przekręty finansowe we wspólnocie, czy jak, je, kwestie ambicjonalne. To nikt nie, nikt nie mówi o pojedynczej osobie. Na dzień dzisiejszy dla mnie działa, działanie we wspólnocie, o, może inaczej, cokolwiek robię we wspólnocie, to zwracam uwagę, na dwie podstawowe dla mnie tradycje. Pierwszą, czy moje działanie, czy moje postępowanie zachowuje dział, działa w kierunku zachowania jedności, czy, czy chcę rozwalić tą jedność. A drugą, to jest właśnie druga część dwunastej tradycji, czy ja przestrzegam, które, zosta które zostały opisane w tych dwunastu tradycjach, jeżeli, jeżeli dojdę do wniosku, a przyjaciele ze wspólnoty potwierdzą, to ja wtedy do, dopiero przystępuję do, do jakiegokolwiek działania, czy organizowania, czy, czy choćby poje, pojechania gdzieś na, na jakieś warsztaty z, pewny, z pewnymi moimi tezami, bo ja chciałbym, aby ta wspólnota istniała. Już nie dla mnie, ale dla tych młodych, którzy, którzy po mnie przyjdą. Ja, mój PESEL jest do, dosyć wysoki, więc y, ja, spo, ja spo, mam nadzieję, że do, do końca jakoś dotrwam, I, ale działam tak, aby właśnie zachować tą jedność i żeby moje wnuki czy właściwie moje wnuki, bo dzieci akurat nie używają alkoholu, Ewentualnie miały gdzie przyjść. Bo, co z tego, że ja wyczeźwięję jeżeli moje postępowanie doprowadzi do tego, że grupy, które istnieją w mojej miejscowości w Tarnowie, przez moje działanie przestaną istnieć. I taką przygodę, złą przygodę z anonimowością miałem, jak się prze przeprowadziłem do Tarnowa, to prawie na samym początku mojego trzeźwienia. No i jak szedłem z żoną na zakupy, to mi tam co chwilę ktoś tam mówił cześć Krzysiek, czy to był czy dziewczyna, czy chłopak, cześć, cześć, cześć, cześć. A żona się pytała, Krzysiek, a skąd ty go znasz? Ja pracowałem w Tarnowie, więc tam też mnie znali, znali ludzie. Więc ja mówię, a z pracy, a przychodzi na grupę, a, ta, a ona też przychodzi na grupę. I w pewnym momencie mnie oświeciło, kto mi pozwolił, czy ta osoba, o której mówię, że chodzi na grupę, dała mi prawo do tego, aby powiedzieć, że, że jest alkoholikiem? Nie, bo ja się jej nie pytałem i przestałem mówić, określać skąd kogo znam. Ewentualnie jak mówię, no to pracowaliśmy razem, ale już nie określam ludzi, z którymi się spotykam gdziekolwiek. Ja nawet jak są w towarzystwie i znamy się, to nie, nie, nie mówię, skąd jest, skąd, skąd, te, skąd te osoby są. Więc tam miałem taką, taką przygodę, którą, do której sam, sam, sam doszedłem, że, że, tak, że tak nie powinno być. A z tą tajnością i z, z, z miałem inną, inne zdarzenie, inną przygodę. Przyjaciel z, sąsiedniego, z sąsiedniej miejscowości poprosił mnie o coś, żebym się dowiedział, coś załatwił i żebym mu dał znać. No to ja załatwiłem, o co mnie prosił. Dzwonię do niego i mówię, imię przypadkowe, poproszę Janusza. A na to mężczyzna, który odebrał, mówi, no dobrze, ale którego? Bo u nas jest trzech. To jest właśnie kwestia znajomości też nazwiska. Bo chcąc, chcąc gdzieś do kogoś się dostać, to to w Polsce jest tak, że my swoich nazwisk nie znamy. Jak przyjeżdżają przyjaciele ze Stanów i opowiadają, to w większości wypadków oni tam znają swoje nazwiska, wiedzą, wiedzą, gdzie kto mieszka, to jakiś polski zwyczaj tajności jest taki, ale się że tak powiem stało wskutek tego, że my jako uczestnicy grupy nie dochowywaliśmy anonimowości. Czytać się na każdej grupie, na każdym mitingu, co usłyszałeś, kogo tu zobaczyłeś, zachowaj nie wynoś tego na zewnątrz. A zdarzało mi się przy, wracając gdzieś z z innego mityngu, spotkać przyjaciół u mnie w miejscowości i mnie Mówi Krzysiek, ale tam ten i ten mówił, mówił o tobie to i to. I ja mówię, no dobrze, ale mnie tam nie było. No to dlatego ci właśnie mówię. O ciebie nie było, a on to mówił. Widocznie ta osoba mówiła o mnie, ale to nie miało widocznie. Nie powinno było do mnie dotrzeć, bo to się działo na mitingu. Zachowanie, za, zachowanie zasad. Tak, bardzo często się mówi. Łamiemy, łamiemy tradycję. Nie. Tradycji się nie łamie. Tradycji się najwyżej nie przestrzega. Nie, nie, nie, nie pilnuje, nie przestrzega. No ale drugą, drugą, jakąś drugą stroną tego modalu na przykład jest to, jak y, grupa, ludzie, przyjaciele z grupy mają przestrzegać tradycję, wiedzieć, czy, czy ta tradycja jest przestrzegana, czy nie. Jeżeli generalnie na trady tradycji się nie zna. No więc skąd mamy wiedzieć, czy dana grupa te, tych tradycji przestrzega? Dlatego ja, jeżeli jadę gdzieś na jakieś warsztaty, to staram się zabrać kogoś ze sobą, mówię o warsztatach tradycji, a zresztą nie tylko, żeby się, żeby się coś dowiedział. Staramy się zorganizować to też u siebie. Żebyśmy wiedzieli, żeby wszyscy wiedzieli, czy przestrzegamy tradycji, czy nie przestrzegamy, czy te zasady, o których mówi 12, mówi 12 tradycji są u nas przestrzegane. Bo przecież 12 tradycji powstało, żeby grupy wiedziały jak, wiedziały jak pracować. Więc jeżeli nie, nie będą ludzie, przyjaciele znali tych tradycji, to ża żadna praca nie będzie, bo wtedy weźmie Przepraszam. przepraszam, weźmy wezmą górę ambicje szukanie prestiżu zresztą Bill w naszej literaturze też to opisuje jak chciał zostać zawodowym terapeutą i grupa mu powiedziała, że to, że tak nie powinno być, bo to niezgodne właśnie jest z naszymi tradycjami Zachował to, chociaż właśnie urażony był, poczuł się urażony, bo jego prestiż był urażony, ale doszedł do wniosku, że rzeczywiście ważniejsza jest wspólnota niż jego zadowolenie jego ego. To, to, sam, to samo dotyczy każdego, mnie i każdego z nas, który w tej, w tej wspólnocie jest. Cóż jeszcze bym mógł, mógł powiedzieć? Wspomniałem o tym, że o tej pokorze odnośnie służby. Tak się składa, że ja nazwane służby przeszedłem praktycznie wszystkie, od, od samej góry do samego dołu i rzeczywiście to też uczy pokory, uczy y, pomagania, pomagania innym. Y, ja wiem, że nie każdy zostanie rzecznikiem intergrupy czy regionu, czy tam będzie w służbie krajowej, ale sam po sobie wiem, że to zmiana, zmienia perspektywę patrzenia na wspólnoty Pamiętam, że jak przyszedłem na grupę, to myślałem, że jest ta grupa i jedna w sąsiedniej miejscowości, bo na niej byłem. Jak dostałem się do intergrupy, to się okazało, że tych grup jest znacznie więcej wokół mnie. No i kolejnie, kolejne wzrastanie w służbie, region służby krajowej, to się okazywało, że to AA istnieje wszędzie a ja mam tak działać, aby, aby ono nie, nie znikało. Jest fajna ulotka w naszej literaturze, bo to jest ulotka, nawet nie broszura, wzrastanie w służbie. I dla mnie wzrastanie w służbie to nie jest pełnienie y, służb kolejnych na grupie, rzecznik, mandatariusz, skarbnik i tak dalej, tylko przechodzenie z kolejnej struktury, bo wtedy zmienia mi się perspektywa zmienia mi się yy, patrzenie, patrzenie na wspólnotę. Więc ja, ja tak, ja tak to rozumiem. Więcej, bo widzę, że już jest 25 dwadzieś minut dochodzi, więc praktycznie mój czas się kończy. I jeżeli ktoś będzie chciał się coś dowiedzieć na temat tradycji, to a będę umiał odpowiedzieć, to, to, to, to, to, to do, odpowiem. Chętnie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, pomogę poznać tradycje czy koncepcje. No tak, tak się poskładało, że pełniąc poszczególne służby właśnie miałem szansę poznać i, i uczestniczyć w różnych warsztatach. Zresztą sam też organizo organizowałem. Dziękuję. To tyle byłoby na, tą, na teraz.